Rozdział szósty Nerwica i suche skarpety Upewniwszy się, że prokurator odjechał w siną i mokrą dal, Straszewicz ruszył w stronę domu uklejów. Chciał jeszcze, tym razem na spokojnie, porozmawiać z mieszkankami, zanim wróci do Słupska. Jeśli wierzyć ich słowom, nigdy nie widziały ofiary na oczy i nie miały ze zbrodnią nic wspólnego. Może rzeczywiście mówiły prawdę. Tyle, że w tej robocie nauczył się sprawdzać wszystko dwa razy, a czasem nawet dzielić włos na czworo. Skarcił się za myślenie, że lepiej by było, gdyby ciało leżało w domu. Owszem technicy znaleźliby więcej śladów, a śledztwo miałoby solidniejsze podstawy, ale przecież nie życzył młodym kobietom zamieszkującym dom uklejów kolejnego nieboszczyka w ich otoczeniu. Jeśli o niego straszewicza chodzi, byłoby idealnie, gdyby nigdy więcej nie odnaleziono tu żadnego ciała. Nawet muchy powinny mieć w sobie tyle taktu, by padać dopiero poza posesją. A jednak... Trudno było nie narzekać, kiedy z każdym krokiem nasiąkał wodą coraz bardziej. To już nie była wiosenna mrzawka, ale solidna ulewa. Ubranie lepiło mu się do ciała, kurtka ciążyła. Z jej rękawów kapało obficie, a buty przemokły doszczętnie. Czuł chlupotanie w mokrych skarpetkach. I z miejsca zaczęło go kręcić w nosie. Kichnął solidnie. I chciał wytrzeć nos chusteczką, ale ta była równie mokra i delikatny papier rozłaził się w dłoniach. Zmienił plan. Postanowił wrócić rano, suchy i w lepszym nastroju. Skręcił w stronę zaparkowanego od frontu auta, tyle że w miejscu, gdzie powinien stać samochód, była jedynie głęboka, błotnista kałuża. Strażewicz spojrzał na betonowo-szare niebo i wymamrotał przekleństwo. Wzdychając, wspiął się na stopnie werandy i nacisnął guzik dzwonka. Niemal równocześnie z dźwiękiem gongu za jego plecami rozległ się suchy trzask grzmotu. Drzwi otworzyła Nina Rawicz. W obszernej flanelowej koszuli i wełnianych podkolanówkach wyglądała na drobniejszą, a może to jej mina. Bardziej wystraszona niż spokojna, sprawiała, że przypominała małą dziewczynkę. Mięśnie szczęki Straszewicza automatycznie się napięły, jakby spodziewał się, że z za rogu wyskoczy wilk, a jemu miała przypaść rola leśniczego. Wszystko w porządku? zapytał ostrożnie, próbując nie spłoszyć niny jeszcze bardziej. Nie wiem. przyznała, po czym zapytała A u pana? Nim zdążył odpowiedzieć, kichnął potężnie zasłaniając twarz mokrym rękawem. Moje auto. Wie pani dlaczego zniknęło? Wykrztusił. Kiwnęła głową. Sierżant Garstka pojechał nim do Orzechowa. Gertie nie chciała tu zostać ani chwili dłużej. Powiedział, że zaraz wróci. Wyjaśniła. Straszewicz wymamrotał przekleństwo w mokrą chusteczkę. Nina westchnęła. Proszę wejść. Zanim się pan na serio rozchoruje, powiedziała. Nie zamierzał się sprzeczać. Już czuł, że coś go bierze. Wszedł do środka, stając ostrożnie na gumowej wycieraczce, by nie zostawić kałuży na podłodze. Herbaty? Zawołała Zuza z kuchni. Tak, poproszę. Odparł i znowu kichnął. Ledwie przekroczył próg, ninie odpalił się tryb, który jego żona nazywała trybem kwoki. Zerkała na kałużę tworzącą się wokół jego butów i mówiła szybko, niemal ignorując odpowiedzi. Proszę zdjąć tę kurtkę, zaraz przyniosę ręcznik. Jaki ma pan rozmiar buta? 42-43? Moje będą za małe, ale Agata ma spore stopy. W łazience mamy suszarkę do butów. Nie wysuszy ich całkiem, ale przynajmniej będą ciepłe, jak będzie pan wracał. Mokre stopy to najgorsze, co może się przytrafić, zanim się pan spostrzeże. Oprócz śledztwa będzie się pan zmagał z zapaleniem oskrzeli albo płuc. Straszewicz tylko westchnął i pozwolił jej działać. Miał wrażenie, że w tej sytuacji najlepiej nie protestować. Z szafki zabudowanej pod schodami, tej samej, gdzie niegdyś ukryte były zwłoki, o czym pewnie nie powinien teraz myśleć, Nina wyciągnęła puchaty, granatowy ręcznik i wcisnęła go w dłonie Straszewicza. Pani Nino, naprawdę nie trzeba, zapewnił, ale brzmiałby bardziej przekonująco, gdyby zaraz potem nie kichnął. Posłusznie zsunął z siebie mokrą kurtkę, którą Nina odwiesiła na tralkę schodów i wytarł ręcznikiem włosy oraz twarz, po czym zarzucił go sobie na ramiona. A będzie pan lepszym policjantem? Jak trafi pana choroba? Chce pan zostawić sierżanta garstkę na pastwę prokuratora? Dzielnicowy ma sobie sam radzić? zapytała, po czym nie czekając na odpowiedź popchnęła go lekko w stronę kuchni, a tam ku krzesłu. Wyciągnęła rękę, czekając, aż poda jej buty. Wyglądała przy tym na osobę, która nie brała pod uwagę odmowy. Straszewicz westchnął, bo ciepłe buty rzeczywiście kusiły go bardziej niż mokre i lodowate. Zsunął mu kasyny. Zaniosę je, proszę tylko powiedzieć, gdzie jest suszarka, zaproponował. Skinęła głową i poprowadziła go do łazienki pod schodami. Wskazała dużą elektryczną suszarkę zamontowaną na ścianie obok pralki. Proszę wsadzić do butów te rurki i wcisnąć guzik. Spokojnie, nic się nie rozklei, temperatura jest kontrolowana. Ten sprzęt ma pewnie ze dwadzieścia lat, ale działa bez zarzutu. Jeden z niewielu luksusów, których uklej nie mógł sobie odmówić. Przyniosę skarpety. Chce pan też jakiś sweter albo bluzę? Nie trzeba, naprawdę. Odparł, czując się nieco nieswojo z całą tą troską. Nina machnęła ręką i zostawiła go w łazience. Z westchnieniem ustawił buty pod nadmuchem i uruchomił suszarkę. Zachuczała jak startujący helikopter, ale gdy przyłożył rękę, nawiew okazał się ciepły i mocny. Wytarł włos ręcznikiem i wrócił do kuchni. Zuza podsunęła mu kubek herbaty i talerzyk z ciastkami. Nie są rewelacyjne, sama piekłam i chyba zapomniałam o proszku do pieczenia. Ale nawet kiepskie ciastko jest lepsze niż jego brak, oświadczyła. Nina wkroczyła do kuchni z parą szarych, frotowych skarpet. Powinny pasować. Robią panie strasznie dużo zamieszania. Burknął Straszewicz, ale musiał przyznać, że na myśl o suchych stopach zrobiło mu się lżej na duszy. — Nerwowa energia! — wyjaśniła Zuza. — Martwimy się o Agatę, więc panu się ten dostaje. Straszewicz momentalnie uniósł głowę jak surykatka. — A czemu się panie martwią o panią Agatę? — zapytał czujnie. Nina, która krążyła nerwowo po kuchni, co chwilę spoglądając na ciemne, ociekające deszczem okno, odezwała się pierwsza. Powinna już dawno być w domu. Nie możemy się do niej dodzwonić, a pogoda jest jaka jest. Dzwoniłam do Roberta. Straż pożarna na razie nie miała zgłoszenia o jej aucie w rowie, ale może tylko dlatego, że nikt jeszcze tego auta w rowie nie zauważył, a ona sama nie może wezwać pomocy. Mówiła z coraz większym niepokojem. Straszewicz widział ją w różnych sytuacjach. Nad świeżymi zwłokami, nad starszymi zwłokami oraz w krzyżowym ogniu pytań, gdy była podejrzana o morderstwo. Nigdy jednak nie dostrzegł w jej oczach tak autentycznej paniki. Może nie było wezwania, bo nic się nie stało? Podsunął uspokajająco. Za oknem błysnęło, jakby przyroda urządzała pokaz efektów specjalnych. Nerwowy nastrój udzielił się i jemu Albo miała wypadek poza obszarem, za który Robert jest odpowiedzialny Przecież nie obdzwonię wszystkich remis w trzech województwach A co, jeśli się gdzieś wykrwawia? Albo uderzyła się w głowę i ma amnezję, więc nie pamięta, że my tu czekamy? Nina wyrzuciła z siebie słowa, krążąc po kuchni, jak nakręcona To zbyt katastroficzne myśli, zauważył Straszewicz Pani Agata jest silną i kompetentną osobą. Jestem przekonany, że dotrzę do domu w jednym kawałku. Mam nadzieję, odparła Nina, ale nie przestała chodzić po kuchni. Trzy kroki w prawo, zwrot. Trzy kroki w lewo. Wie pan, co jest najgorsze? Zapytała po chwili Zuza. Oficjalnie nie jesteśmy rodziną. Oficjalnie nie jest tu zameldowana, więc gdyby faktycznie. coś. Jej się stało, policja nawet by tu nie zajrzała. Nikt nie pomyślałby, żeby nas zawiadomić albo poprosić miejscowy posterunek, żeby to zrobił. Straszewicz ze współczuciem kiwnął głową. W świetle prawa faktycznie nic ich nie łączyło. Odpędził od siebie myśl, że gdzieś tam jakiś patrol stoi nad ciałem Agaty i zastanawia się, kogo powiadomić. Kobiety wyraźnie zagalopowały się w swoich dywagacjach, a on... Pod wpływem ich nastroju pozwolił sobie przejąć ich obawy jak pierwszy naiwniak. Tymczasem one dalej trajkotały. Może choć ustawiła nas w komórce jako ICE? Zastanawiała się Nina. Bo w sumie kogo innego? Przyznała Zuza. Straszewicz westchnął i spróbował wrócić do bardziej realnych scenariuszy. Spojrzał przez okno, za którym ulewa i błyskawice nie zwalniały tempa. Pani Nino, pani Zuzanno. Agata to rozsądna kobieta. Przeważnie. Może po prostu przeczekuje gdzieś te burze. powiedział z nadzieją. Rozsądna kobieta odbierałaby telefon, burknęła Nina. Może jej się rozładował. Podrzucił, nie tracąc spokoju. Kiwnęły głowami, ale ich miny zdradzały, że nie są przekonane. Zostawmy najczarniejsze scenariusze, zaproponował łagodnie. Ma pan rację przyznała niechętnie Zuza. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Może zajmijmy głowy czymś innym. Na czym stoimy w kwestii nowego nieboszczyka? Straszewicz westchnął. Najwyższy czas przejść do tematu, pomyślał. Pani Nino, pani Zuzanno, czy coś dziś odbiegało od normy? Obcy ludzie w okolicy, nieznane auta, dziwne odgłosy. Coś, co wtedy mogło się wydawać bez znaczenia, a teraz nabiera sensu? Zapytał, choć wiedział, że skierowanie myśli kobiet ku śledztwu może nie być najlepszym pomysłem. Nina pokręciła głową. Obawiam się, że jesteśmy fatalnymi świadkami. Cały dzień byłyśmy w domu i pisałyśmy. Muzyka leciała tak głośno, że przegapiłybyśmy wystrzał z armaty. Jedyną osobą, która nas odwiedziła była Gerti, ale wtedy facet już nie żył dodała Zuza. Straszewicz skinął głową. Postanowił zmienić podejście. Mam do pani prośbę, powiedział ostrożnie. Dopóki nie złapiemy sprawcy, czy mogą panie na siebie uważać? Nieco bardziej niż zwykle. A oszczędzi nam pan pogadanki o samotnych kobietach w odizolowanym domu w lesie? zapytała Nina z przekąsem. Już ją panie słyszały. Proszę tylko, żeby tym razem wzięły ją sobie panie nieco bardziej do serca. Żadnych samotnych spacerów po lesie. A gdy zobaczą panie coś podejrzanego, proszę dzwonić od razu, zamiast pakować się w kłopoty. Mogą mi to panie obiecać? Nina przyjrzała mu się uważnie. Zgoda? Ale tylko dlatego, że panu zależy. Nie chcę, żeby następną okazją do wzywania techników pod ten adres był trup jednej z pań, dodał nieco poważniej. Aż tak daleko w researchu się nie posuwamy, zapewniła Zuza. Ale muszę przyznać, że nasza relacja pięknie ewoluuje, wtrąciła Nina. Martwi się pan o nasze bezpieczeństwo i nawet nie zasugerował, że mogłybyśmy być podejrzane o to morderstwo. Na tle ostatnich dwóch miesięcy to ogromny postęp, jestem z pana dumna. Straszewicz sapnął. Nie wykluczyłem pani z grona podejrzanych. Na to jest za wcześnie. Odparł choć bez większego przekonania. Gdyby pan naprawdę to rozważał, nie przyjąłby pan ode mnie skarpet, stwierdziła Nina, jakby był to niepodważalny dowód. Może po prostu nie chciałem złapać zapalenia płuc, zażartował. Jeśli dzięki temu poczuje się pan lepiej... – odparła, unosząc brew. Rozmowę przerwał dźwięk przychodzącej wiadomości. Obie kobiety podskoczyły, a Nina rzuciła się do telefonu leżącego na blacie. – Agata? – zapytała z nadzieją Zuza. – Nie. – Alert pogodowy. Burza hula na całego. – A teraz nas ostrzegają! – burknęła Nina. Zanim Straszewicz zdążył coś powiedzieć, usłyszeli dźwięk podjeżdżającego samochodu – Obie kobiety natychmiast pognały do drzwi. Marek Garstka starał się nie brać sobie do serca tego, jak bardzo rozczarowane okazały się gospodynie na jego widok. Straszewicz wyłonił się za ich pleców. – To nie twoja wina, że nie jesteś panią Agatą – pocieszył go, z łatwością odczytując jego konsternację. – Faktycznie, zbieramy się? – zapytał młodszy kolega, zerkając na bose stopy Straszewicza. Jasne, podrzucę cię do domu. Odparł sierżant sztabowy i cofnął się do wnętrza. Po chwili wrócił z wciąż mokrymi, ale przyjemnie ciepłymi mokasynami. Schylił się, by zdjąć pożyczone skarpety, jednak Nina zaprotestowała. Proszę się nie wygłupiać, odda pan przy okazji. Może pan zadzwonić do dystrybutorki i sprawdzić, czy nie było żadnego wypadku po drodze? Zadzwonię i dam panią znać, gdyby wydarzyło się coś niepokojącego. Obiecał. A wiedział pan, że Gerti miała kiedyś konflikt z prawem i dlatego nie znosi policji? Zapytała na odchodne zuza. Nie słyszałem. Skąd pani to wie? Zainteresował się Straszewicz. Miejscowe wici, odpowiedziała wymijająco. Sierżant sztabowy przytaknął, domyślając się, że będzie musiał podpytać dzielnicowego Boberka. Ten zmył się, gdy on rozmawiał z prokuratorem i Straszewicz widział go, jak pedałuje na rowerze, próbując zdążyć przed ulewą. Z domu u Klejów miał do siebie raptem kilka kilometrów, więc najpewniej zdążył przed burzą. Może przeszłość Gertrudy Grabli nie miała znaczenia dla sprawy. od ciekawostka, ale należało to sprawdzić. W końcu znalazła ciało. A wiadomo, co mówią o tych, którzy pierwsi pojawiają się na miejscu zbrodni. Mogli być ostatnimi, których widziała ofiara.